wszystkich zgromadzonych na panelu dyskusyjnym e, Garbis Stadysk, robi Ekologiczne Aspekty Śmieci. Panel organizowany jest przez trzy koła naukowe z naszego wydziału, przez koło naukowe archeologów, e, przez koło naukowe sodoznastów i przez koło naukowe etnologów e, i mamy za zadanie dzisiaj porozmawiać e, o śmieciach, bardzo różną, bardzo interdyscyplinarną dyskusję przeprowadzić, e, która wskaże różne aspekty e, śmieci, odpadków, przedmiotów marginalizowanych, e, brudów niepożądanych. Panel jest też wstępem i przyczynkiem do dyskusji konferencji naukowej, jaka odbędzie się w tym roku, pod koniec kwietnia. 25-27 kwietnia to jest kulturowie Ekologiczne Aspekty Śmieci. Wszystkich serdecznie zapraszam także do udziału w organizacji oraz do przesyłań swoich wystąpień. O konferencji wszystkie informacje po panelu, a teraz chciałbym zaprezentować naszych gości i tak z... W kierunku słodoznawstwa e, reprezentuje. E, dobrze, Co e, zacznę od, od archeologów. E, czyli powitajmy, e, powitajmy panią Profesor e, Danutę e, mintę tworzowską e, proszę bardzo, Danutę e, <klucz> oraz od Franciszką al Z etnologii e, panią doktor Aleksandrę Lis i słowionego cudownictwa e, doktora habilitowanego dr Skrukwe. I samą e, dyskusję chcielibyśmy za, e, zacząć od materiałów e, audiowizualnych e, dostarczonych właśnie przez e, doktora e, Skrukwe. Zaczniemy e, kilka minut e, wprowadzających filmików, a potem przejdziemy do dyskusji. Proszę panelistów e, do e, zajęcia miejsc e, przed publicznością. 違う気持ちいい。<笑><笑> И даже да, да, Jeszcze jeden 6-minutowy na koniec. Nie але ж się ale może to Власної політичної позиції щодо таких ключових питань. Шановні, я вас питаю всіх. Чи ви хочете дійсно, щоб демократія на була прямої дії? То ви кожен будете проходити через смітник? Кожен! Чи ви гадаєте, що має щось змінитися в цій державі, але не для вас? Для всіх має щось змінитися. Громадськість має <in Shan Thank you> tak necessary... terms... jak зараз не опускати руки. Якщо зараз народ не контролює всі процеси негативні, які відбуваються, а вони відбуваються таким чином, що це як не прогрес, а регрес. То ми повертаємося знову ж таки на круги своя. Люди це тонко відчувають, що вони постійно вдурні. Я абсолютно згодна з тим, що народ має контролювати. Люди абсолютно підігріті ще тим, що іде війна, відуть люди. А тут депутати елементарно не можуть виконувати свої когості. Так що, ну Ще раз підкреслю, як людина, я реагую нормально на ці речі. Коли лється кров'ю і мусорні ваки одягаються під час сесії, яку мені так важко було завершити, Так треба, мабуть, у більш цивілізованій формі саме робити було в залі. Ja dziękuję za Państwa uwagę na tych filmach, poprosimy naszych panelistów do e, e, zasiądzenia przed nami, przed, przed, przed publicznością, a e, Pana doktora prosiłbym na jakiś komentarz prowadzący do tego, co właśnie zobaczyliśmy w kontekście Ukrainy. Szanowni Państwo, e, kulturowy aspekt śmieci, myślę, że oczywisty tutaj, e, śmietnik jako symbol. E, wszystkie trzy filmy dotyczyły, pochodziły z września 2014 roku, sprzed czterech lat już z okresu, kiedy przyszedł tak zwany trash bucket challenge, czyli taka ludowa ilustracja, można nazwać to lynchem, można nazwać to samosądem, można nazwać happeningiem. No moralne, etyczne aspekty tego mogą być oczywiście różne, estetyczne też, ale w końcu to była forma piętnowania osób skorumpowanych i osób powiązanych z upadłym reżimem Janukowycza. Urzędnicy albo deputowani, kilku do parlamentu, kilku lokalnych, zostało właśnie wyrzucone do świetnika. Tak przechód było około 13-14 we wrześniu 2014 roku. Potem, jeśli się nie mylę, były sporadyczne. Znaczy, ostatni, który znalazłem, był z 16 roku, a na niebie. Wrzucono, wyciągnięto z sali obrad i wrzucono do świetnika deputowanego Rady Obwodowej. Bardzo, bardzo zjawisko typowe, że kiedy poproszę na mnie o w tym panelu, to od razu przyszło do głowy. Świetnik jako, jako symbol odsłania na świetnik polityków skorumpowanych skorumpowanych. No, oczywiście to jest ludowy samoosąd, ma wiele wspólnego z sprawiedliwością, taką. No, prawną, w wymiarze prawnym, ale, ale emocje wtedy były bardzo silne, to było tuż przed wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi i, i taka forma, kultury politycznej się pojawiła na szeroką skalę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałem też przypomnieć, że jeśli pojawią się jakieś głosy wśród Państwa na publiczności, proszę się zgłaszać. Mamy tylko niestety jeden mikrofon do, do podziału, więc będziemy jakoś się dzielić. W każdym razie, jeśli się pojawi jakieś głosy, to proszę od razu się zgłaszać, a nie czekać na zakończenie, tylko... A Mówić, krzyczeć, to będziemy podchodzić. A jeszcze też mam pytanie do Pana doktora o aspekt śmieci per se, to znaczy kwestii przedmiotów, kwestii odpadków i problematykę odpadków, też na, na, na Ukrainie, jak Pan mógł Czy znaczy Myślę, że o będziemy mówić na wszyscy. Mhm, tak. Natomiast ogólnie, jak się zastanawiam nad tematyką tego panelu konferencji, wydaje że możemy mówić o trzech płaszczyznach: śmieci. To tak. jest te śmieci prawdziwe, realnie istniejące. Eee, dwa to jest właśnie śmieci jako symbol polityczny, czy prawdziwe śmiecie jako symbol ale symboliczny i trzy to jest śmietnik w metaforze. To, że, no, myślę, nie wiem, czy to w ogóle będzie wchodziło w aspekt tej dyskusji, ale nawet no, słowo polityczny śmietnik, kto się śmieciem, wyrzucić na śmietnik, nawet w polskiej literaturze mamy tak? Eee, panu Tadeuszu, kto jest śmieciem powiatu i eee, eee, oczywiście część oplica, tak i trzeba go sprzątnąć przed przyjazdem na eee, Także to jest myślę, że znane, no, na wschodzie język polityczny to brutalny. W tej w Europie Środkowej, Zachodniej Ameryce także od, od jakiegoś czasu, ale, ale jeszcze parę lat temu ten język na wschodzie się różnym brutalnością od języka nam znanego powszechnie i słowo tam dorzuci ktoś na śmietnik. Ty się na świetnych, jesteś śmieciem, zarówno w dyskursie politycznym, ale także socjalnym te słowa były dość często używane. Ale tutaj specjalnie, to poza jednym przykładem, który też tam sobie przygotowałem, to, to, to myślę, że to jest temat do szerszej kwerendy z badania. Ale jeśli chodzi o śmieci realnie istniejące, co może być interesujące również, czy zajmuje się Ukrainą, przede wszystkim krajem podstawowym, ale najbardziej Ukrainą. I tutaj mi się są trzy takie właśnie, tylko można powiedzieć więcej. Pierwsza to jest sama gospodarka śmieciami, gospodarka komunalna i tu też mamy aspekt, Ekologiczny, ekonomiczny, socjokulturowy, polityczny. Dwa to jest, stawia się na taką kwestię czystość i bluz przestrzeni publicznej. Czy to, mogę oczywiście każdy temat rozwinąć? I trzy to są tego różnego różne, różne rodzaju odpady specjalne. Znaczy tutaj to, co już Państwo pytali przed, przed panelem: Czarnobyl, odpady radioaktywne, już jeszcze dużo więcej rzeczy, mamy Wyspę Odrodzenia na Morzu Aralskim, już nieistniejącym. Gdzie jest składowisko padów e, bio, dawnej broni biologicznej i chemicznej, zatopione wraki, w tym z reaktorami nuklearnymi, cały szereg różnego rodzaju złomowisk, śmietnisk, po, pozostałości po sektorze e, obronnym, energetyce i gospodarce radzieckiej. To są takie trzy, e, trzy aspekty, gdzie są w śmieci realnie, śmieci prawdziwe. O każdym i może można więcej i powiedzieć, ale nie chcę zajmować całego czasu. A... Wiem, czy teraz Państwu to interesuje? Czy... No proszę, tak, proszę nawet. Żeby nie zajął za dużo czasu. Znaczy wydaje mi się tak, że w największym skrócie mówiąc, jeśli chodzi o to, to o śmieci, naprawdę istniejącą gospodarkę śmieciową, tematy, które mi się ciekawe, interesujące, ważne zbadania, ważne stanowienia. Sama gospodarka z śmieciami, Ukraina nie ma, w to zasadzie znaczy tak, od dwóch no, tygodniach obowiązuje dopiero prawo o sortowaniu śmieci. Ustawa o śmieciach została w roku 12, ale razie przez kilka, lat, najważniejsze problemy, jeżeli teraz będzie w życie przygotowanie, Przygotowanie miast i gmin do jej wdrożenia, w związku z czym w praktyce zrobią niewiele. Od roku, 12, od, od, od roku 18 od, od 1 stycznia, obrozują niby wysokie opłaty karne za nisegregowanie śmieci. W praktyce nie są tak wysokie, bo że jest od, od, dla przedsiębiorstwa, dla osoby prawnej kara od 850 do 1700 ryn, to jest bardzo mało, to jest to są w zasadzie, dla przedsiębiorstwa to są zupełnie kwoty śmieszne, dla osoby fizycznej to jest od 340 do 1360, co też no, dla kogoś bardzo biednego to jest kwota zauważalne, ale dla osoby już po za średnio zamożnej, czy, czy, czy zamożnej to nie są żadne, nie są żadne pieniądze, żadne uwagi, także nie było takiego ekonomicznego motywatora do wyrzucania śmieci, do segregowania śmieci. Teoretycznie jest na Ukrainie 6 tysięcy wysp śmieci, w praktyce ich dużo więcej, dlatego że zwłaszcza w takich, w takich rejonach jak osiedla domków letniskowych, dawne darcze, dawne kołchozy, w praktyce tam to wygląda tak jak w Polsce 40 lat temu, czyli nie wiem, czy Państwo no, nie pamiętają w większości, ale, ale może gdzieś tam z, z, z, no, osiedla domków letniskowych pod Poznaniem, które powstały w latach 70. coś się po prostu wyrzucało do publicznego jeziorka, czy stawu, czy bliskie krzaki, a to, co można było spalić, co się paliło, co można było zgnić, co się rzucało na i trochę tak to nadal wygląda. To, czy nie ma żadnej, żadnej gospodarki tym. E, oczywiście pewne zmiany postępują, ale dość powoli. Od roku 15 jest obowiązek elektronicznej rejestracji śmieci przed przedsiębiorstwem, praktycznie też niewiele, niewiele to wykonało, od dopiero do lata 17 w Kijowie na przykład są, są przygotowane kontenery do takiej, które my znamy od wielu lat już żółte zielone, niebieskie i tak dalej od, roku, od teraz od 1 stycznia, już od dwóch tygodni włoży zakaz spalania śmieci poza specjalnie tylko wyznaczonymi obiektami śmieci mogą być spalane tylko w celu uzyskania energii elektrycznej albo cieplnej przez licencjonowane obiekty również do 1 stycznia tego roku obiekty odpady wielkogabarytowe poremontowe i niebezpieczne mogą być wyrzucane tylko przez uprawnione firmy nie mogą być włożone z innymi z drugiej strony, jeśli chodzi o Ukrainę, to inne kraje postradzieckie tam działa coś, co w Polsce już zanikło prawie całkiem, czyli skupowe słowo słów w To jest pozostałość trochę postradzieckiej, a trochę świat biedy na 90 -tych. po prostu bardzo wiele ludzi zbiera butelki, zbiera makulaturę i oddaje je do skupu. Tych punktów skupu jest dużo więcej niż w Polsce, bo w Polsce myślę, że, że trzeba by się natrudzić, żeby takie znaleźć w Poznaniu i przeważnie myślę, że zapytanie, gdzie one są, byśmy prawdopodobnie nie wiedzieli. Natomiast, gdzie można dodać butelki, praktycznie mało to, to praktykuje, poza oddawaniem butelek w hipermarkecie na wymianę, o niektórzy ludzie robią. Natomiast w Ukrainie no, punkty skupu są dosyć rozpowszechnione i, i no, wielu ludzi z tego żyje, są głównie biedni emeryci, także, także osoby bezdomne czasami. Są pewne inicjatywy społeczne, które próbują, może pokażę, które próbują zachęcać ludzi do segregowania śmieci, aczkolwiek ja osobiście mam wątpliwości ich skuteczności. To znaczy, w. One, one się dzieją w takim świecie, jest na przykład taki profil na Facebooku, taka organizacja Zero Waste Lviv, czyli Zero Odpadów Lwów, e, która ma, no między innymi e, jak spojrzymy na jej, jej zdjęcia, są tam takie rzeczy, e, tylko, że to wszystko ma taki troszkę hipstersko-wielkomiejski charakter. Znaczy, osobiście nie jestem przekonany, czy tego typu, tego typu gadżety rozdawane w Lwowie naprawdę przekonają mieszkańców, przeciętnego mieszkańca Lwowa. To że one są w większości w języku angielskim. Ogólnie to towarzystwo to ma taki charakter hipstersko-wielkomiejski, więc, więc czy to przekona człowieka starszego, średnio wykształconego, nieznającego angielskiego. To wygląda bardzo ładnie, tak nowocześnie, miejsko-hipstersko, ale ale chyba zasięg oddziaływania tych inicjatyw jest ograniczony, zwłaszcza tam jest, no dużo, dużo jest po angielsku i czy w ogóle przeciętny mieszkaniec zrozumie to znaczy zero waste, no, nie jestem pewien osobiście. Czy na przykład, no segregację śmieci mamy, to, to są właśnie też przykłady co można zrobić z recyklingiem w... To jest jeszcze czy na przykład na festiwalu, też takim trochę hipsterskim, piwa rzemieślnicze i, i, i płyty winylowe, tam też pojawia się kontener do segregacji, ale ogólnie rzecz biorąc temat do niedawna był bardzo świeży, czy, to, czy tak to ma być teraz, tak to ma teraz, to jest już znane, z, z, z, z, podobne mechanizmy jak w Polsce, e, to są, są oczywiście też opracowane strategie, na przykład strategia Ministerstwa Ekologii, jak to ma wyglądać, to mamy wytwórcę śmieci konsumenta, organy miejskiego samorządu, segregacja, przetwarzanie śmieci i tak dalej, ale no z powodu kryzysu i wojny to wszystko jest, jest ciągle dopiero, dopiero realizowane. Natomiast taką rzeczą chyba też najciekawszą chyba w tym wszystkim jest to, że śmieci stały się poranem politycznym bardzo ważnym, które położyły, duży w, miały duży wpływ na karierę polityczną, ba, bardzo ważnego polityka, mianowicie Andrzeja Sadowego. Andrzej Sadowy jest merem Lwowa, już trzecią kadencję od roku 6 został trzykrotnie wybierany na mera Lwowa i jest politykiem, który do niej cieszył się, cieszył się ciągle bardzo dużym zaufaniem społecznym. Natomiast w roku 16 na jego karierze położyło się cieniem to, że w Lwowie był, był kryzys śmieciowy. Był pożar na Wysypisku śmieci, który obsługiwał miasto Lwów, po tym pożarze zamknięto Wysypisko i przez zasadzie rok, do początku roku 17 po prostu śmieci nie wywożono, tam wręcz groziła katastrofa sanitarna, byłem nawet o stanie wyjątkowym, śmieci zalegały na podwórkach, tutaj mam jedno zdjęcie, on nie jest jakieś bardzo drastyczne, ale ale mniej więcej tak to wyglądało, czy to było też i gorzej. I to spowodowało, że ranking sadowego w, w głosach, w rankingach poparcia spadł z 70%, to było bardzo dużo, do 39%, chociaż i tak z polityką cieszy dużym zaufaniem. Jest liderem Partii Głównokrajowej Samopomoc, która ma w ostatnich wyborach 10% głosów, ponad 10%. Jest wymieniany kandydat na prezydenta, Wprawdzie ma małe szanse, ale, ale, ale jest brany pod uwagę jako jeden z drugoplanowych, ale poważnych kandydatów. No i właśnie ten kryzys śmieciowy, ten kryzys śmieciowy bardzo podkopał. Jego zaufanie położył się, położył się na jego wizerunku, jako, mera, jako udanego mera, jako mera skutecznego, mera, który w ten sposób modernizował Lwów, przyciągnął turystów. Modernizują infrastrukturę, no to, to jest tak chyba najpoważniejszy w jego karierze politycznej, politycznej punkt, punkt negatywny. Że samo zjawisko jest ciekawe, można by tu napisać artykuł, myślę, że bardzo interesujący. Na pograniczu właśnie kwestii śmieciowych, samorządu i, i, i najnowszych dzieł politycznych w Ukrainy. Dziękuję. To dziękuję za wystąpienie. Teraz bym poprosił... Archeologia, jej dyscyplina archeologii, do zabrania głosu, jeśli chodzi o kwestię odpadków. I zapytałbym, w jaki sposób śmieci, kategoria odpadku, funkcjonuje w archeologii, dyscyplinie, która poprzez badanie owych rzeczy czerpie najwięcej informacji o człowieku. Może ja sobie coś włączę? Oczywiście. To ja pomogę. Tak. My? Tak. Szanowni Państwo, chyba nie słychać. Nie? No się coś znowu dzieje Teraz, teraz słychać chyba. Szanowni Państwo, no. Archeologia jest jednak inną dziedziną, aniżeli wszystkie dyscypliny, które badają współczesne śmieci. Ja mogę tylko właściwie nawiązać do takiego programu, który powstał w ramach archeologii amerykańskiej. Jego liderem w latach 70. i 80. był William Rattier. Nazwał to archeologią zintegrowaną i właściwie stwierdził, że Archeologia, żeby cokolwiek mówić właśnie o odpadkach, o śmieciach, no, jest niejako skazana na y, współpracę z innymi, z innymi y, dyscyplinami. Y, wspomnę tylko, że to on był procesualistą i y, twierdził, że, y, najpierw twierdził projekt Ruszu w 1973 roku, że ta... Y, Archeologia jest bardzo taka przydatna właśnie do zrozumienia problemów współczesnego społeczeństwa, czyli zaczął właśnie od tego, że to archeologia badając tą sferę materialną i sferę właśnie odpadków jest w stanie jakby odpowiedzieć na takie pytania, które sobie ten projekt stawiał, czyli jest w stanie ocenić marnotrawstwo zasobów naturalnych, jest w stanie ocenić udział gospodarstw domowych właśnie w programach recyklingu, jest w stanie określić ilość odpadków niebezpiecznych produkowanych przez gospodarstwa domowe, nawet by zweryfikować dane spisowe dotyczące mniejszości etnicznych. Ale potem po 25 latach trwania tego projektu jakby stwierdził, że należy właśnie zmienić nawet, nawet metodologię i że to powinna powstać taka dziedzina jak archeologia zintegrowana, nie tylko łącząca te założenia amerykańskiego procesualizmu, ale już potem chodzący post-procesualizm i właśnie z tą śmieciologią, jak on to określał i twierdził, że tylko właśnie takie zintegrowanie tej archeologii może dać taki komplementarny obraz, obraz przeszłości. Dlatego nazwał te, te, ten projekt właściwie taką archeologią zintegrowaną. Oni to prowadzili w odniesieniu do pewnego miasteczka w Stanach Zjednoczonych i niekiedy władze miasta i władze Stanów Zjednoczonych chciały z nimi współpracować, niekiedy nie. I w 1980 roku przeprowadzili właśnie ankietę na 30 tysiącach osób, badając jakby spożycie żywności, ale nie badając jeszcze wtedy, wtedy śmieci. Tak zrobiły te władze lokalne, nie oglądały się właśnie na, te, na ten projekt właśnie ratie. No i właściwie później, dopiero zdecydowali się w 1982 roku pokazać, dlaczego właściwie wychodziły jakby takie rozbieżności, że niektórych śmieci było więcej niż respondenci deklarowali, a innych było mniej. Tutaj Rathier, on, on w tych swoich pracach bardzo wiele jakby przytacza przykładów i mówi tak, że wynikało niekiedy, że konsumpcja niektórych jakby artykułów w rzeczywistości była większa, niż potem w śmieciach się znajdowały, zwłaszcza opakowań po alkoholu, a innych odwrotnie. I dlatego oni zdecydowali się jakby na to wprowadzenie, nazwali to nową metodologią, choć ona wcale nie była nową, czyli żeby jakby prowadzić tą obserwację 24 godziny na dobę i to zarówno z perspektywy tych ludzi, którzy tam te śmieci produkowali, jakby te, jak i z tej perspektywy właśnie zewnętrznej. I co zauważyli, że kiedy zaczęli nagłaśniać, że są śmieci niebezpieczne, na przykład olej, baterie i itd., to wcześniej było ich mniej w odpadkach, natomiast dopiero jak, jak to nagłośnili, to ich się pojawiło więcej, tak jakby nagle ludzie sobie uświadomili, że w tych garażach mają rzeczy, rzeczy niebezpieczne i zaczęli je właśnie wyrzucać do tychże śmieci i stwierdził, że jakby gromadzenie śmieci to jest taki jakby, należy jakby badać takie trzy elementy, zachowania ludzi, te motywy społeczne, psychologiczne, ale właśnie zanim opadnie pył, czyli zanim, zanim to wszystko znajdzie się w ziemi i zanim do tego przystąpią przystąpią I dlatego twierdził, że żeby zrozumieć tą przeszłość, którą archeologia bada, należy właśnie zrozumieć teraźniejszość i te wszystkie ludzkie działania, jakie są właśnie w teraźniejszości. Też podał taki przykład, ja oczywiście wypisałam sobie tylko niektóre, że że na przykład nie rejestrowano w tych śmieciach, w tym, w tym projekcie usuwania tłuszczu, tłuszczu z mięsa, potem zaczęto to rejestrować i kiedy też jakby tym respondentom to ogłoszono, no to i wtedy też jeszcze od 1983 roku nagłaśniano, że tłuszcz czerwonego mięsa jest rakotwórczy, no to właściwie tego tłuszczu, takiego oddzielanego od tego czerwonego mięsa było mało, ale ludzie przerzucili się właśnie na parówki, na jakieś tam inne produkty, które tak, tak samo zawierały właśnie to, to, to, to mięso. Także on mówi tak, że właściwie ten model, który taki jakby ten, ten projekt potem oferował, to musi uwzględniać właśnie takie trzy elementy, właśnie tą percepcję, zachowania i pozostałości materialnej. Uważam, że właśnie te pozostałości materialne, które archeologia bada, mają tutaj spełnić taką właśnie podstawową, podstawową rolę, dlatego, że najczęściej jakby ludzie nawet niecelowo zakłamują pewne informacje. Kiedy badano zużycie żywności w gospodarstwie domowym, to osoba, która była odpowiedzialna za jakby kupowanie i przyrządzanie, była najbliższa prawdy, natomiast członkowie danej rodziny Zawsze się rozmijali z tą, z tą prawdą niekiedy od 10 do nawet 60, 60%. Więc uważam, że właśnie ta archeologia, która bada pozostałości materialne, czy, czy w ogóle no ci badacze wokół tego projektu skupieni, że właściwie oni mają tutaj do spełnienia taką właśnie bardzo ważną tutaj rolę, ponieważ mogą jakby zaproponować pewne parametry, które mierzyłyby tą właśnie jakby kulturę materialną, takie ślady, nawet środowisku naturalnym, społecznym czy, czy takim gospodarczym związany właśnie z zgromadzeniem czy z pozbywaniem się, się śmieci. No i ten projekt bardzo dokładnie jakby odnosił się do wszystkich tych elementów, czyli właśnie tego gospodarowania, również tego środowiska naturalnego i, i jakby te wszystkie pozostałości materialne bardzo mocno osadzał w tejże w tejże kulturze materialnej. Tak jak mówiłam, był bardzo rozbudowany, ja nie chciałabym Państwu tutaj, bo to nie jest kwestia wykładu ani niczego takiego, ale poprzez właśnie te pozostałości jakby materialne uważali ci badacze, że możemy nauczyć się postrzegania własnego zachowania i lepiej je zrozumieć również w odniesieniu do tego gospodarowania właśnie śmieciami. Natomiast w tym duchu Również w ramach tej archeologii procesualnej w 1978 roku Louis Binford napisał właśnie taką pracę o Eskimosach Nuna Mute. Była to taka właśnie praca no, zatytułowana etnoarcheologia, dlatego że archeologia od początku jakby zdawała sobie sprawę, że ona sama na pewne tematy nie jest w stanie odpowiadać, dlatego musi się posiłkować albo etnologią, albo socjologią, albo historią. Stąd powstawały różne takie takie jakby jej nurty. Tutaj Winfot w ramach właśnie tej etnoarcheologii pojechał jeszcze do takiego plemienia Eskimosów, które polowało wtedy na Karibu. Byli właśnie przed dużą taką przemianą kulturową, no bo jeszcze, jeszcze byli myśliwymi, ale za chwilę już mieli nimi nie być. I on właściwie zbudował też taki model jakby życia tych, tych myśliwych i w tym modelu życia myśliwych przedstawił taką, taką koncepcję, w jaki sposób oni wytwarzają narzędzia. Ta, ta koncepcja Binforda została przeniesiona potem na sytuację pradziejową, czyli taką syłkowo palolityczną czyli kulturę magdaleńską w basenie paryskim, czyli tu w Europie. No i można powiedzieć, że bardzo dobrze jakby się sprawdziła. Ale jeden z tych jakby modeli, które on zaproponował tutaj na tym obrazku, chciałabym zaprezentować. On dotyczy właściwie codziennej pracy ludzi, którzy przy pracy nie tylko wytwarzają narzędzia, naprawiają, ale też jedzą, no może niekoniecznie lulki palą i w ciągu dnia wyrzucają te wszystkie właśnie odpadki, śmieci przed palenisko, a po skończonej pracy je tutaj w jakiś taki sposób, takiego jakby półksiężyca segregują, przykrywając trochę tam, nie wiem, darnią czy czymś, niekiedy to służy jako, jako osłona jakiegoś tam szałasu i, i tak dalej. No i w gruncie rzeczy, myślę, że w archeologii to była taka pierwsza praca, która zajmowała się faktycznie śmieciami, bo archeolodzy europejscy stwierdzili, że Binford nie ma się czym zajmować, tylko zajmuje się śmieciami, czyli w jaki sposób, te, jak ludzie sobie radzą, radzą z odpadkami. Archeologia ma do czynienia bardzo często z różnymi właśnie odpadkami, śmieciami, tylko archeolodzy bardzo enigmatycznie to określają, że to są jakieś właśnie tak, do, doły, w których, w których te śmieci najczęściej zakopano i, i, i, w ten sposób, i w ten sposób je odkrywamy. Wydaje się dzisiaj, że przy tych badaniach właśnie takich szeroko szerokopłaszczyznowych, które nawet w archeologii wprowadziły badania autostradowe, właśnie y, y, taka obserwacja, jak ludzie sobie przez poszczególne okresy w Pradziejach i, no i we wczesnym średniowieczu radzili ze śmieciami, jest jest o wiele bardziej możliwa aniżeli, aniżeli przy, przy takich wykopaliskach na taką mniejszą skalę, które były, były, wcześniej, były wcześniej prowadzone. To może tyle tytułem wstępu. Ja tu nie zagłębiałam się tak, w metaforyczne podejście do śmieci, ponieważ no, skupiłam się na tym, co jest archeologii najczęściej tutaj przypisywane, czyli ta materialność, tak? skoro ta materialność no, być może w jakichś kompleksach, nie wiem, rytualno-świątynnych, jeśli archeolog takie interpretuje, no, należałoby zwrócić uwagę, czy coś mogło mieć charakter po prostu śmieci, tak? a nie tylko wszystko związane z jakimiś takimi bardziej zniosłymi treściami. Także wydaje się, że archeologia głównie ze śmieciami ma do czynienia, tak? bo zostało, zostało to, co już nikomu nie było Potrzebne, może został wyeliminowany jakoś z życia. Natomiast tymi, którzy pierwszy raz zwrócili na to jakby uwagę, że, że to powinno być poddane takiej, takiej i refleksji, zwłaszcza takiej metodologicznej wypracowania pewnej metodyki badania tych śmieci, no to rzeczywiście byli archeolodzy amerykańscy procesualni. Tak to od nich się zaczęło. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję za głos z archeologii. Teraz przecież płynnie bym przeszłał do kolejnych instytucji etnologii i zapytał e, Paris, e, może Pani Kornelia by coś dopowiedziała? A, jeśli jest taka, <grym> bo jesteśmy dwie. <grym> tak, jeśli jest taka wola, bo to też mam e, inne pytanie do archeologii, czy... Aha, jeszcze ma Pani inne pytania. Tak, ja czy, jeszcze... to, to może pomogę do inne pytania. E, czy, e, e, czy... Czy to dać? Co? E, się... Nie, nie, to proszę, nie mam <grym> <grym> to zapytałbym o to, czy w jaki sposób antropolog może podbadać odpadki i też kwestie tych odpadków, które są niewidoczne, w podejście też Twojej badań, jeśli chodzi o gospodarkę CO2. Dziękuję bardzo. Antropologia, myślę, że to zostało to powiedziane, że doskonale by właśnie te badania archeologicznie, wydawała ten kontekst współczesny. Myślę, że to też co Pani po profesor powiedziała, mógł opowiadając o tym, o tych badaniach, gdzie gdyby uświadamiając sobie, co może być odpadem, co może być odpadem niebezpiecznym, to Ta świadomość kierowała ludźmi, żeby te odpady składować i w związku z tym, są tam znajdujemy to w tej, w tej warstwie materialnie. Także to jest zdecydowanie przedmiot do badań, do zainteresowań antropologii, która właśnie chce przede wszystkim poznać to, w jaki sposób klasyfikujemy rzeczy i praktyki związane z tym, jakie znaczenia przypisujemy e, różnym e, rzeczom. Taką bardzo klasyczną e, badaczką, do której powinniśmy się najpierw odwołać mówiąc o antropologicznych zainteresowaniach e, odpadami, brudem, śmieciami jest Mary Douglas, która wiązała z e, nieład, e, brud, właśnie e, coś, co e, o, o, określamy mianem odpadów, z pewnym, jako pewną wypadkową ładu społecznego, czyli interesując się mi ładem, jesteśmy też jako antropologzy zainteresowani ładem, jak i społecznym czyli ładem kulturowym, społeczną kulturą materialną, bo to się sprowadza do tego, że ten ład w jakiś sposób porządkuje nam czasami wręcz przestrzennie różne przedmioty. Dlatego jeśli coś jest odpadem nie na miejscu, więc zastanawiamy się w takim razie, co determinuje to, że, czy w jaki sposób określamy jako społeczeństwa to, co jest na miejscu. Natomiast w mojej pracy badawczej, więc rzeczywiście tutaj, jak Marcin wspomniał, część moich badań dotyczyła emisji CO2 i tutaj główny punkt zainteresowania Skupiał się na tym, w jaki sposób coś, co właściwie przez długie lata było przedmiotem niewidocznym, stało się widzialne i zostało zauważone jako właśnie emisja odpadów, coś szkodliwego, i w jaki sposób też współcześnie społeczeństwa radzą sobie z tym odpadem, próbując w jakiś sposób go włączyć i, i regulować jego obecność w tym momencie przykład w atmosferze. No i w, ja tutaj nie jestem takim, znaczy owszem, ten, to zainteresowanie klasyfikacją w tym momencie i właśnie tymi procesami, kiedy niewidoczne staje się widoczne, i później też włączone jest w jakieś inne konteksty, to jest oczywiście mocno antropologiczne myślenie, ale ja bym powiedziała, że moje badania są bardzo mocno umiejscowione w takiej interdyscyplinarnej działce, która się nazywa badaniami nad nauką, technologią i społeczeństwem, no i oczywiście ten aspekt nau roli nauki w tym w procesie uwidoczniania CO2 jako tego czynnika, który powoduje zmiany klimatu, który jest czymś niepożądanym, czy jego wzrost jest czymś niepożądanym, jego wzrost jest łączony z działalnością człowieka, no tutaj rola nauki jest oczywiście przeogromna. Tak samo jak Pani Profesor mówiła o tych właśnie odpadach niebezpiecznych, tutaj też mamy ten aspekt ekspertkości no, nauki, która nam e, podpowiada, że po, pomaga klasyfikować pewne przedmioty jako te, które są nam przydatne, te, które są dla nas niebezpieczne, także ta e, klasyfikacja, znaczy jakby m, kultura m, m, zarządzania przedmiotami, ogólnie jakby z przedmiotami jest bardzo mocno m, m, jest bardzo mocno kształtowana przez naukę i przez odkrycia naukowe i przez to też jaka, jaka ta wiedza do nas, w jaki sposób ta wiedza do nas dociera. A takim bardziej jeszcze ostatnim przykładem moich zainteresowaniów odpadami też dość taka techniczna sprawa, ponieważ przy moje badania dotyczyły polityki wytwarzania wiedzy wokół poszukiwania gazu z łupków i tam też była taka ciekawa kwestia związana z odpadami, po poszukiwaniu gazu łupków i się okazało, że jest bardzo trudno właściwie klasyfikować ten odpad, jako on, on trafił do tej klasyfikacji innej. To oczywiście też jest tutaj związane z tym w jaki sposób później na poziomie samorządów, na poziomie też administracji centralnej, na poziomie jakichś powstających rynków wokół chociażby nie wiem. Oczyszczaniu takich odpadów i tak dalej, więc w jaki sposób, co my z tym odpadem będziemy robić. To takie trochę może bardzo techniczne, także nie wiem, jeśli spędą jakieś pytania na ten temat, to chętnie też odpowiem, ale techniczne, ale też właśnie związane z, z tym jak jako społeczeństwo y, klasyfikujemy różne rzeczy, jacy aktorzy są włączani w, w taką klasyfikację, jakie rodzaje wiedzy są do tego używane, jak to jest związane też z gospodarką, y, z polityką, y, z administracją. Dziękuję, tak samo jak się powiedziałam jakieś pytania z publiczności, proszę się spojrzeć, będę wleciał z mikrofonem. Nie ma. Ja mam pytanie do naszej ostatniej, czwartej panelistki, o kwestię dziedzictwa skrywającego się za przedmiotami, za, też w kontekście e, pani badań archeologicznych. Kwestia dziedzictwa, kwestia tego, w jaki sposób można spośród rzeczy, spośród tych odpadków, które zostały wrócone i zapomniane, odnaleźć pewną biografię i, i historię kryjącą się za nimi. Dziękuję. To znaczy, w perspektywie to, to chciałam też, że to, co Pani Przewodnicząca że na śmieciach stoi, ponieważ możemy nie interesujemy się tym, co, co zostało porzucone i to jest nas taki niejednokrotnie główny materiał badawczy, czy to stwierdzenie średniowiecznych kloak także, albo jakiś jakichś właśnie miejscach to wszystko, to jest materiał, który nam mówi dużo o na społeczeństwie i który wykorzystujemy do tego, żeby to społeczeństwo padać. I... Y takie materiały, które pochodzą właśnie, być może z miejsc, a bardzo często z miejsc, w których kiedyś się porzucało rzeczy jako już zbędne, dziś traktujemy jako część naszego ważnego dziedzictwa kulturowego i one pojawiają się w muzeach, czyli ten status tych, tych przedmiotów zmienia się bardzo mocno wraz z czasem, który upływa. I taki... To jest takie istotne dla nas że ten, ten czas wyznacza, kiedy śmieć y, zaczyna być postrzeganie jako coś, co jest dla nas wartościowe po raz kolejny I kiedy znowu jako społeczeństwo traktujemy śmieci jako coś mówiące o nas, albo coś, co, co, co należy y, szczególnym szacunkiem, w jaki sposób y, okrop, y, o, otoczyć, a kiedy właśnie śmieci, tak jak współcześnie, to są takie rzeczy, które należy odwrócić jak najdalej, i de facto nie z nas nie chce mieć z tymi przedmiotami do czynienia, no być może w przyszłości to będzie kolejne, to będzie miejsce do przez kolejnych to jest super, interesujące miejsce badawcze. I to, co jest interesujące, to ja chciałam podać taki przykład, jak już Państwo pamiętają, w Muzeum Szczutko w Sztutowie w, w 2013 jeśli dobrze pamiętam w 13-2014 roku była jakiś problem tego, że na terenie byłego obozu koncentracyjnego, który akurat terenie lasu, bo dzisiaj był w lasem, ale tam także był obóz koncentracyjny odnaleziono y, śmieci po obozie właśnie i to były głównie oczywiście pozostałości po seksonach pracujących wówczas y, w obozie, były resztki butów. Ja pracując także podczas projektu czy to czy Sztutków natknęliśmy się na, y, jak się na tego typu śmieci, to i tak były resztina, czy y, fragmenty butów właśnie, y, fragmenty jakichś oznak, czy też górze. I to tak leżało, generalnie muzeum nie bardzo się tym interesowało, próbowaliśmy jak zwrócić uwagę na to, że, że takie miejsce zaraz de facto za brałą muzeum się znajduje, ale nikt za bardzo nie był tym zainteresowany, to też nie był teren muzeum, więc oni musieliby z lasami się w jakiś sposób też dyskutować na temat, co z tym zrobić, w jaki sposób. I dopiero, jak właśnie opinia społeczna, podczas poszukiwacza skarbów, a także spacerowiczy z po w ogóle uwagę na to, że są takie śmieci i że to jest było koncentracyjny. I tam może znajdować się bardzo dużo interesujących rzeczy. Oczywiście te śmieci były dużo wcześniej już przegrzewane przez poszukiwacza skarbów. Tam wszystko było właściwie przeglopane, i to także zostało przez nas zanalizowane. Natomiast opinia społeczna bardzo silnie wywarła wpływ na, na, na muzeum, a także na lokalne władze, żeby zająć się tym tematem, ponieważ to jest właśnie część naszego dziedzictwa, czy może nie naszego dziedzictwa, ale istotna część historii tego miejsca, która nie może tak po prostu być dalej świętnikiem historii, świętnikiem zupełnie tam niezwiązanym nie z tym, co się, co się działo w przeszłości i gdzieś tam odrzuconym ponieważ mogą tam się znajdować, no nie tylko rzeczy esesmańskie, ale także rzeczywiście rzeczy po więźniach obozów i należy im oddać należyty szacunek. Na tyle to była poważna sprawa, że jakby się to w 24 i w jakichś wielu różnych gazetach pan dyrektor musiał walczyć swoje, swoje stanowisko, ponieważ no, szeroka dyskusja była wokół tego, czy właśnie powinien zostać na stanowisku dopuści do takiej sytuacji i pozwolił na to, żeby takie śmietnisko było obok, obok miejsca jego, którym zarządzał. I w 2016 roku archeowcy prowadzili tam badania, znaleziono także fragmenty numerów tabliczek obozowych, ogromnej no, ilości różnego rodzaju instrumentów, natomiast to to było właśnie zwykłe świetnisko, to było wszystko. Tam można było znaleźć fragmenty. No, coś, co by normalnie by nas aktualnie dziś nie zainteresowało, no, może o tyle, że znajduje się to w środku lasu, no to wiadomo o śmieci może wyrzucamy, czyli nie włączymy, ale, ale że wiemy, że są śmieci w środku lasu, ale jakby to bulwersuje nas z, z aspektu tylko i wyłącznie ze względu na aspekt ekologiczny, a tutaj bulwersowało nas to właśnie ze względu na ten aspekt kulturowy. Czyli te śmieci z II wojny światowej, coś, co wydawało się być tak nieistotne, było na tyle, okazało się na tyle istotnym problemem, że nawet właśnie tutaj zagrożone było stanowisko dyrektora muzeum. I my archeolodzy z takim dziedzictwem też właśnie bardzo często mamy do czynienia i de facto to, w jaki sposób należy postrzegać śmieci i od kiedy śmieć staje się czymś istotnym dla społeczeństwa, to w tej chwili powiedziałbym że w dużej mierze też jest określane przez samo społeczeństwo, a nie tylko przez nas jako nowoczłowców. Dziękuję bardzo i ponownie swoją jeśli jakieś pytania z sali. Proszę się zgłaszać, będę miał z mikrofonem. A tymczasem nie ja mam e, problemowe pytanie do naszych panelistów, e, skierowane na forum, po prostu do wszystkich. E, w jaki sposób w takim kontekście możemy jako humaniści badać i opisywać śmieci jako przedmiot, też jako podmioty naszych badań? Nie tylko jako pewien a, zmiennik, który przyczynia się do pisania historii, ale też z perspektywy Garbu i jako śmiecie jako przedmiotu naszych badań. Mhm. No to... Ja jako antropolog mm. <laughs> e, powiem, że oczywiście etnografia jest e, fantastycznym narzędziem się, że tutaj przy, e, przy podejściu metodologicznym myślę, że tutaj we wszystkich e, typach e, badań, które zostały przez pani jest taka etnografia byłaby przydatna właśnie do zrozumienia e, chociażby właśnie tego, o czym e, pani przed chwilą mówiła, e, jak to się dzieje, że, jak to się stało, że właśnie że to te śmieci, które były, miały ten, yy, yy, miały, były, yy, były, tymi były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, były, że były, były, były, to jest takie zestawienie czegoś, co jest całkowicie bezwartościowe z czymś, co to jest, to jest niezwykle wartościowe, czego, że, co często chcemy odnaleźć jako coś zaskakującego i że szukamy tego właśnie w czymś, z już, czym już całkowicie, by um, kontakt w takiej praktyce codziennej, ale właśnie ta grafia na pewno byłaby ciekawa do zrozumienia, właśnie, jak to się, jak ta, ta przemiana nas i właśnie pod wpływem jakich różnych, czy to dyskusji, czy zdarzeń, czy czy jacy, jacy aktorzy społeczni, ogólnie, ogólnie mówiąc, właśnie nie tylko ekolodzy, ale tak jak Pani mówi, to gdzieś tam w tym kontekście lokalnym się kształtowały, jak to, jak ta przemiana nastąpiła, jak ten przedmiot zmienił właśnie swoje symboliczne znaczenie, no i co mnie tutaj też zainteresowało, tak słuchając panelistów, że, że często Tutaj mamy tutaj taki, mamy takie dwa pomiędzy władzą a odpadami, że gdzieś tam e, nieumiejętność e, e, utrzymywania ładu, takiego właśnie związanego e, bardzo mocno z przedmiotami, może być jakimś zagrożeniem dla e, legitymizacji czy tam dla, dla jakiegoś uprawnienia czyjejś władzy, bo ktoś po prostu nie, nie potrafi tego ładu utrzymywać, ktoś e, ten ład się wymyka kontroli, co jest bardzo materialnie widoczne w momencie, kiedy się zbierają właśnie te, te odpady. No i to jest, to może być jakimś właśnie w postrzegane jako coś, co religijnym zwierząt sobie jako, jako uprawnioną z problemem nad, nad ludźmi też, skoro nad rzeczami nie ma, nie ma kontroli. Także to, to może to krótko. Znaczy, ym, bardzo dziękuję za, za tą sugestię. W swoboznawstwie jest kierunkiem tych że my jesteśmy w większości, no, wychodzimy się z innych dziedzin, większość z nas z historykami, część jest etnologami, antropologami, politologami, prawnikami, ale jeżeli jesteśmy historykami, z historykami z najnowszych wojną, przed wychyleniem, wywiedleniem, bo są że staramy się. I w, no i to tym my, jak nas powiedział, w tej śmieciach z interwencjumach, oczywiście, to jest mm. komunalna, samorząd, w ogóle gospodarka, społeczeństwo, i te powstałości czasem po stradzieckich, jest... tutaj przyczynę nas do głowę bo w porządnim znowie rzeczy, które do nie dawno bywa, to szczerze, teraz stają się śmieciami, na no przykład w postaci tego jest bardzo dużo to cała kolekcje, jakichś radzieckich memorabili, różny rodzaj <Szlepie>, proporczyki, takie dekoracje z Leninem czy książki też, w stąpie, które kiedyś wydawane masowo, a teraz wyglądają na średniku, są wyprzedawane za grosze, często i albo wyrzucane, można je kupić za grosze i niektórzy pasjonarci w zbierają, kupują te znaczki, jakieś tam pamiątki i tak dalej, ale dla bardzo wielu ludzi to jest, jest śmiecie, czy podniki po, po, po z leniny, które były bardzo oburzone, to z nieleninową w pewnym terenie, kilkaset ludzi na zburzonych, tylko jeszcze od 1981 roku istniały, w ostatnich kilku latach by były oburzone, w małym szponownikach nie No i tam też to, co do je było jakimś obiektem, przynajmniej szacunku, albo władze dziedzictwa tego miasta, sam w tym placu teraz jest podłączona i tam leży i, i nie ma wartości, a w zasadzie się nie sąsześć, a się go pozbyć. ale jeśli chodzi o te relacje, bo, to, to, to, to miała władza, władza śmieci, To jest jeszcze nowotek, ja nie powiedziałem ja ja szerzej, ale, ale chodzi o to, że my badamy społeczeństwa wschodnie, społeczeństwa wschodnie, które są generalnie, powiesz, przeszły też dramatyczną transformację, w zasadzie to, to był szok bez terapii, po drugie, są dosyć hierarchiczne, autorytarne i rozwarstwione, majątkowo społecznie. Z tego względu, wydaje się, że taka kontrastowość między sferami publicznymi, gdzie jest dużo śmieci, a tym, gdzie jest mało, jest dosyć duża i na przykład, no gdzie weźmiemy na przykład tak, jest miasto bardzo czyste w tej chwili, Od 10 lat bardzo brudne, ale w tej chwili jest bardzo czyste, trudno właśnie w centrum miasta znaleźć, znaleźć nawet niedopałek papierosa, czy podobnie, co jest po bardzo czyste są kwartały rządowe, dzielnice rządowe, tam nie tylko, że tych śmieci nie ma, ale są to, że wyrzucanie tam śmieci albo spowodowało jakieś ostre represje. Ale są niedaleko, wystarczy się przenieść, żeby, żeby znaleźć sfery bardzo brudne. Ja pozwolę od, się odwołać sobie do prezentacji, która nie jest mojego autorstwa, tylko kilka pracowników, którzy odwiedzili bardzo zamknięty kraj świata, jeden z najbardziej izolowanych, Turkmenistan, dr Marszewski, dr Studenna i dr Żakowska, którzy było kilka lat temu, jedni z nielicznych w ogóle naukowców, którzy tam dotarli, bo do kraju jest trudno wygranie wjechać, w centrum Aszchabadu, czyli stolicy cyklonistanu wygląda jak takie miasto z Lego, czyli jest bardzo czyste, e, praktycznie jest pozbawione życia. To, tutaj śmieci nie ma zupełnie, e, tak zwane białe domy. No, tutaj trudno znaleźć jakikolwiek, jakikolwiek, ani, ani śmieci, ani ludzi tutaj nie ma. Jest tu bardzo e, taka sterylna czystość, ale wystarczy przejechać kilka kilometrów, żeby znaleźć się tam, gdzie jest prawdziwe życie, na bazarze. I, no i tam już tych śmieci jest dosyć dużo, tak? Żeby widać, to, to jest typowy bazar, a coś w Azjatycki, jak widać, tutaj te śmieci po prostu leżą tak, między, między, między, między straganami czy między miejscami, gdzie się sprzedaje. Znaczy, Także ta relacja czystość, władza, lud, śmieci jest bardzo, bardzo klarowna. Jeszcze dla takich że jest taka bardzo na piosenkę białoruska o ona jest taka dosyć dwuznaczna, piosenka z Rocker Joker, Sania o stanie z nami. Ona można jako albo jako krytyka, albo jako apologia prezydenta. Ona jest taka, no, zależnie od wykonania. Właśnie nie wiadomo, że z przymrużeniem oka, czy to jest poważna apologia prezydenta. W tam bardzo takie, takie zdanie, że y, można odczytać, dosłownie, apolo, apolo, dosłownie apologetyczna i odniczymy czy inaczej. Mińsk, tam samo jej miasto, miasto na globusie, naj, naj, naj, naj, najczystsze miasto na, najczystsze miasto na, na planecie. Y, także ten związek między jakby, czystością, blisko, blisko władzy jest czysto, i dalej od władzy jest, jest, w tym świecie jest coraz więcej. On jest dosyć czytelny, bardzo ostry, bardzo widoczny w krajach naszych, od naszej granicy. Jeszcze dodam o świeci materiał akumulatoria dlaczego w kontekście archeologii, a zwłaszcza teraz, się dzieje w Europie i społeczności, także takimi studiami nad, nad tym, co wydawało wydawałoby się, że jest taką dziedziną bardzo mocno, związane, jest w można uczestniczyć w części z antropologia. Kulturowa, to, to są ostatnie projekt Jaki sam, jak i jakiegoś innego archeologa, zarodka archeologii który, między innymi turytyka, który bada procesy migracyjne właśnie za pomocą święci i aktualnie to, w jaki sposób poruszają się uchodźcy ich trasy, trasy przejazdu i tego, jakby skąd, dokąd, najczęściej, gdzie są ich miejsca obozowe, jak te miejsca obozowe wyglądają, co jest im potrzebne. To jest takie, podobne do tego, co Pani Profesor mówiła, to było czyli jakby takie powielenie właśnie tego, e, tego, w jaki sposób można właśnie społeczności też za pomocą tego, co pozostawiają, e, a także trasy te, ich e, przejścia. I ten projekt ma oczywiście także aspekt ekologiczny, e, kulturowy i też taki, e, ma za zadanie budować nasz takie, takie, inne podejście do, e, do uchodźców. I tam to jest właśnie taki projekt, który mówi o tym, że te śmieci, czyli coś, co wydaje nam się niepotrzebne, jest jednocześnie dla nas naukowców takim materiałem badawczym istotnym, mówiącym nam o naszym społeczeństwie I nie tylko to, że, że czegoś nie chcemy, że coś odrzucamy, co wydaje nam się niepotrzebne, ale także mówiącym nam no, o właśnie zachowaniach społecznych i, i bardzo dużo gdzieś tam na temat tego, w jaki sposób także się poruszamy. Interesującym projektem był także projekt robiony przez warszawskich studentów archeologii na kampusie Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, w którym oni po prostu zbadali, w jakich miejscach studenci spędzali najchętniej czas wokół kampusu i po prostu analizowali to na podstawie śmieci i nałożyli niewielkie wykopy właśnie po bliskim lasku i to, co tam odkryli, to, to traktowali jako taki materiał badawczy, bo to większość puszki po piwach, ale właśnie, czy też jakieś hapse po cipsach, jakieś opakowania. Natomiast to było dla nich interesujące, żeby wskazać właśnie te miejsca, w których studenci najchętniej spędzają czas. A to było tyle istotne, że właśnie campus wtedy uniwersytecki on stworzyć takie miejsce do siedzenia dla studentów, których oni, gdzie studenci chcieliby właśnie wspólnie, że tak będzie się i okazało się, że właśnie ten lasek i te badania alkologów okazały się tym, w tym przypadku bardzo przydatne i interesujące. No Także że, że teraz po kolei wszyscy hmm. będą się opowiadać, Ja myślę, że te wątki, wszystkie były już tutaj poruszone. Natomiast myślę, że archeologia jest w takiej specyficznej sytuacji, że tak to niedawno arkologię kojarzyliśmy z tą z pradziejami, ewentualnie z wczesnym średniowieczem, a w tej chwili właśnie, tak jak choćby Pani Cornelia mówiła, archeologia wkracza w obszary właśnie współczesności. I tak jak się wydaje, to archeologia o takim nastawieniu antropologicznym jakby bardziej w tą problematykę tych, tych śmieci wchodzi, aniżeli właśnie ta, w cudzysłowie, klasyczna, klasyczna archologia. Myślę sobie tak, bo Pan zadał takie pytanie, jak te śmieci st stają się, są tym przedmiotem badań tak, i, i jak można właśnie w, badania, w tych badaniach je jakby uwypuklić czy przywrócić im pewne miejsce. Tak jak, myślę, że archeologia tutaj jest takie może uprzywilejowanej nawet, nawet roli. No dlatego, tak jak powiedziałem na samym początku, że właściwie archeologia na śmieciach stoi. Ale archeologia w ten sposób nie podchodzi do tego, ponieważ my wszystko, co zostało tym pyłem, i ziemi, i tej prak historii, czy historii przykryte, traktujemy jako zabytki archeologiczne, czyli właściwie jakby na wejściu przyznajemy im status wyjątkowy i wszelkie, no nawet ustawy, ta ustawa o ochronie opiece nad zabytkami, ona każe bezwzględnie chronić wszystkie zabytki archeologiczne. Nie, nie są inne dziedziny wiedzy, czy, czy inne nauki w takiej uprzywilejowanej postaci. Póki co w Polsce wszystkie zabytki archeologiczne podlegają ochronie i nieważne, czy one są w kontekście śmieciowym odkryte, czy one są w kontekście, nie wiem, osady, grobu, czy, czy tak zwanych skarbów, depozytów odkryte. Dlatego myślę, że taka jakby refleksja, co rzeczywiście my badamy. Ona się zrzuciła dość, dość wcześnie, bo nawet Eger w 1959 stwierdził, że, że właściwie w osadach to zostają rzeczy, które, które już były ludziom niepotrzebne, oni porzucili, czyli właściwie osady byłyby wtedy takim zgromadzeniem śmieci. Oczywiście inni alkoholodzy na niego mocno wtedy napadli, co on w ogóle za w Łodzi, ale tak naprawdę to najczęściej w tych warstwach, w mamy do czynienia Rzeczywiście z przedmiotami, czy uszkodzonymi, zwłaszcza tak, który w tych kontekstach yy, osadniczych, czyli coś, co ludzie już jakby wyeliminowali. Albo niepotrzebne, albo nieużyteczne, albo właśnie na tyle zużyte, że już im nie służyło. Albo no, ten garnek, który się rozbił, dla nas dzisiaj jest no, przedmiotem naszych planach, tak? tak, Czyli my właściwie go wynieśliśmy do wyższej rangi, wydaje mi się, aniżeli, yy, aniżeli pełnił yy, w, w, w, tamtej, w tamtej kulturze no coś wyrzucone, no to właściwie z naszej perspektywy powinno być traktowane już jako, jako śmieci. Natomiast czy my jesteśmy w stanie, tak jak sobie za założyli ci proces procesualiści, nawet za tym gromadzeniem, czy to w cudzysłowie gospodarką, śmieciami w tych pradziejach, czy jesteśmy w stanie odkryć te wszystkie zachowania tamtych ludzi? To myślę, myślę że, że to jest droga daleka i my się posiłkujemy i antropologią kulturową, i, i, i, to, i historią, ale można powiedzieć, że to, co będzie się nam sprawdzało w stu przypadkach, 101 może zupełnie zawieść. Także, no, jakiś wyjść szukamy, tak? Jakiś wyjść szukamy, ale myślę, że takie jakby powiedzenie, że, że te śmieci są przejawem takich, a nie innych zachowań i że ci ludzie na pewno w taki sposób organizowali to swoje życie, byłoby dużym dużym tutaj nadużyciem. Ja jeszcze wrócę do tego Rattier, ale to, to jest troszeczkę jakby znów ze współczesnych czasów przykład. Kiedy zaczął się kryzys wołowiną, bo odkryto chorobę wściekłych krów, to ludzie zaczęli kupować bardzo dużo tego. Nie, nie umieli tego przerobić i nie zdążyli tego przerobić, bo kupili za dużo, więc tego się znalazło pełno na śmietnikach, czyli gdyby brać ilość tej wołowiny na śmietniku, a tego, co mi naprawdę hmm, tak jakby spożytkowali, to zupełnie jakby tak niewspółmierne z sobą wyniki by, by były. Natomiast no, wydaje mi się, że właśnie archeologia, która różne konteksty bada i to odwołanie, takie, takie żmudne badania kontekstów, no, no mogą nas tutaj do jakichś tam wyników dotyczących owych śmieci prowadzić, ale to na pewno nie tak spektakularnie jak w przypadku słodoznawstwa. Chociażbym nie chciała, żebyśmy odkrywali jakichś polityków Pani proszę, mam z takie jedno małe pytanie. Czy w kontekście tego, co Pani powiedziała o, o sakralizacji, to czy za x lat archeologia tak samo będzie sakralizować współczesne wysypiska śmieci, jako swoje pole, miejsce, teren badań? No tak, tak może być. Tak może być, pierwsza ustawa, która była w Polsce właśnie, o, to, był, to był dekret, to nie była ustawa, to był rok 1918, ona wręcz wprowadziła, że wszystko, co ma więcej niż 50 lat, powinno być ubrane, uznane za zabytek i powinno być chronione. Potem kolejne ustawy oczywiście ten tak, limit wiekowy, wiekowy znosiły, ale no, to będzie kwestia decyzji, tak? To będzie kwestia decyzji, czy my pewne rzeczy uznane za zabytki. W tej chwili, no wkraczając w tą archeologię współczesności mamy większy problem, tak? Czy coś, co jest badane arkologicznie, to wszystko, co jest odkryte arkologicznie, na pewno należy uznać za zabytek arkologiczny. Na razie te stradziejów i, tak, i z takich czasów, że tak powiem, trochę, trochę starszych, one naprawdę bezwzględnie są uznawane za rzeczy, które należy, należy chronić. Budowę do ochrony wybieramy, obrazy do ochrony wybieramy, archeologia jest uprzywilejowana tutaj sytuacji. Choć znam arkologów, którzy mówią, że chronienie tysią ton skarbów, to już chyba jest bez sensu. Natomiast ja nie, tutaj bym się nie ośmieliła powiedzieć, że, że należy coś tam wybrać do ochrony, a coś, a coś zostawić poza ochroną, to nie byłabym taka odeząbówcza, chociaż tak jak mówię, ten przyrost materiału archeologicznego jest tak ogromny, zresztą tutaj w podziemiach tego budynku tak, mamy całe ogromne magazyny, a, a to jest tylko, nie wiem, no, no kropla w morzu, w morzu, tego wszystkiego, także na razie to prawo chroni, tak, zabytki, zabytki alkologiczne, wszystkie również te odkryte na świetliskach, właśnie w tych, a zwłaszcza w, tak, w tych latrynach średniowiecznych i różnych, no, no wszystko jest, że tak powiem, traktowane, tak, jako, jako taki przedmiot badań archeologii i, i ważne źródło archeologiczne, tak, ważne źródło, tak, tak tą arkeologię ustawiliśmy póki co. Także ja myślę, że za pięćdziesiąt, może za sto lat no będą takie głosy, żeby, żeby chronić, ale wydaje mi się, że to już byłoby za dużo do ochrony i myślę, że ktoś jednak padnie na to, co, co wybrać z tego. Dziękuję za ten głos. Czy się jakieś pytania na publiczności? Mam takie pytanie, tym już wszystko na weszku jest um, takie miejsce, gdzie zostały, z, zostały składowane wszystkie pomniki, które zostały um, zniszczone po 1989 roku. I chciałbym zapytać, czy teraz to funkcjonuje mis jako kontekst turystyczna. No, taka zgodę, proszę. I najważniejsze są te, czy na wschodzie też są takie cmentarzyska y, pomników i czy one funkcjonują jako kontakcja um, kraj bałtycki, znaczy dokładnie teraz dokładnie nie pamiętam ale wydaje mi się, że na Litwie jest takie coś natomiast pozostałych, no nie, dlatego, że w przypadku Ukrainy ten, ta wola była rozliczona z tymi rzeczami, była tak świeża, że, że te polniki po prostu były niszczone raczej, czy gdzieś tam czy gdzieś, gdzieś, gdzieś no nie, nie ma jeszcze woli stworzenia z tego jakoś takiego parku a w pozostałych krajach, na no Białorusi czy Rosja, to bywa, tak, usuwanie tych pomników jest tak powolne, albo wręcz niektóre wracają na swoje miejsca, że nie ma. Te, pomnik tego jest, jest na pewno na Litwie. Nie wiem, czy Łotwa jest to na przykład, że Estonia też. Ale Litwa na pewno jest taki park park takich pomników zdjętych z Ciepłowni. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie? Na publiczności się pojawia? Zapraszam do dyskusji z, z, z naszymi panelistami. Jak może ktoś się nie zgadza, to się ma jakieś inne zdanie. Mo, można dodać? Oczywiście. Ja myślę, że no. ważnym jeszcze problemem jest tak zwane, to u pana, u, pan, u pana pytanie wyszło, tak zwane dziedzictwo niechciane. To jest myślę ten, ten problem, który jest chyba, chyba tematem rzeką. Dlatego, że tak jak myślimy o dziedzictwie, to myślimy o tym, no, które chcemy chronić. Z perspektywy archeologii, chyba w latach 70., tu nie chciałabym się pomylić, był taki projekt dotyczący konserwatorów zabytków, którzy mieli wpisać wszystkie cmentarze te ewangelickie, które są na ziemiach polskich do rejestru zabytków. Część wpisano, w znacznej części nie wpisano. One zniszczały i niszczają nadal. Teraz powstają jakieś takie stowarzyszenia, które coś jeszcze z tymi, które przetrwały, chcą czynić, ale wydaje mi się, że właśnie u podstaw to jest to dziedzictwo niechciane, że tak dla, na, zwłaszcza na, na ziemiach odzyskanych. Tak? i tutaj ten, ten problem, że no, co zrobić z pomnikami, których które, które właściwie się nie chce, tak? Tak jak Pan mówi, to jest atrakcja turystyczna, zamienia się je w rodzaj Disneylandu, a nie czegoś takiego, co by się chciało chronić, co się uważa za dziedzictwo, chyba. A, a być może jest to trochę wylewanie dziecka skąpioną, bo być może należałoby pokoleniom kolejnym pokazywać te aspekty również, również historii. Tak jak mówię, ta nasza dyscyplina, ona się z tym zmierzyła właśnie w przypadku, no choćby, tak, tego, te, te, tego, że nie wszystkie te cmentarze po niemieckie zostały, zostały wpisane do zabytków. Teraz niektóre gminy robią z nich parki. W najlepszym razie jeszcze z tych nagrodków zrobiono lapidaria Część, która była tam zbrojona prętami metalowymi, przydała się dla tych, którzy z złam zbierali, tak? Także, także to, to jest bardzo poważny, myślę, myślę, problem. Część rzeczy już jest zaprzepaszczona, tak? ale, ale, no i w naszych czasach jest też to dziedzictwo ja Nie wiem, czy to ma taki związek z tą, z tą tematyką, ale może pośredni chociaż. Czy ja też się przymiarłem na temat, który głównie pan, dla antropologów, Tutaj mamy taką modę w szkołach, czy przedszkolach na zabawy od badania, też mamy takie robić różnych zajęć kreatywnych, bo jest kreatywne, puszki i tak dalej. I też no, myślę, że może być dla Państwa interesujący temat z takiego kulturowego kontekstu. To głównie się robi w przedszkolach w prywatnych i tak, publicznych, gdzie chce pobudzić kreatywność dzieci, nie może pobudzić ich sumienia. Czy, no, konsypcjonizm, no, no, nie wiem, że jak przeszło, powiedzmy, że, że dzień bez zabawek, kiedy się go właśnie z zabawkami muszę sobie przynieść, właśnie z domu raz, to jest raz tygodny. Puszki, butelki, jakieś kartony, z tego coś robić. No i to, tu mi się dosyła takie pytanie, to kreatywność tak naturalną i kreatywność taką narzucaną. No, no, kiedyś, kiedyś, kiedyś było jakby zdrowie naturalne, że moje pokolenie robi zabawek z niczego, bo po prostu zabawek nie było, natomiast w miejsc jest bardzo dużo, a właśnie próbuje się nakładać dziś tego powrotu do tego recypliny. No ale to jest pytanie, na ile jest, ta praktyka jest... Czy o, tak, myślę, że dla Państwa to może być ciekawe, tak? że wolne, tych praktyk związanych z recyklinium, zabałowym recykling, To są antropologi, które to być ciekawe ale też i społeczny kontekst tego, że to raczej to jest to adresowane prakty średniej czy wyższej, ale no, nie tyle to, tych dzieci no, nie mają prawdziwych zabawek, więc no, to mówią, że pokażające bo one właśnie chcą mieć te zapawki kolorowe, skarbis myk i tak dalej. to mhm. ja też może właśnie jeszcze do tego nawiążę, bo oczywiście sobie chciałam, chciałam ten notek szeszy poruszyć recyklingu, czyli prze, znowu przemieszczania rzeczy z kategorii chciałem z kategorii odpadów, do kategorii tych rzeczy, których możemy używać w różny sposób i, też właśnie wydaje mi się, że to jest ogromne pole dla antropologii, dla badań etnograficznych i nie, nie tylko właśnie ten, ten przykład, ale w ogóle całe zainteresowanie teraz i, i próba właśnie prze, przekonfigurowania tych praktyk i uwagi na to, żeby było, czyli właśnie zero śmieci, tak, ten z, zero, zero waste to, to o czym Pan mówił, I na, czy, czy też takie pojęcie gospodarki cyrkularnej, kiedy to właśnie tak mamy gospodarować się różnymi zasobami, żeby w gruncie rzeczy nic nie stawało się tym odpadem, także mamy, to, to oczywiście przychodzi bardzo mocno z, z dyskusjami, świadomością ekologiczną i oczywiście z, wynika z tego, że są pewne środowiska są, pewne grupy, które ten dyskurs nam oferują, że on, on w jakiś sposób do, do społeczeństwa się przedostaje i też bardzo mocno właśnie, tak jak Pan mówi, wpływa na, na to znowu, co jest postrzegane jako pożądany ład społeczny i jak w tym ładzie społecznym, społeczno-kulturowym te rzeczy będziemy umieszczać. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy właśnie obszar dla, dla antropologów i na różnych, w różnych miejscach, w różnych w skalach tak zwanych się wydaje, że ciekawe badania w tym kontekście można robić, i bardzo, bardzo współczesne. I, no i znowu taki podstawowy przedmiot zainteresowania w antropologii, czyli klasyfikowanie, nie? bo mi bo się okazuje, że Pan tutaj użył te, tego sformułowania naturalna Kreatywność, no my antropolog byśmy powiedzieli, że, że nic jest naturalny, nie jest naturalne że to zawsze z nią jest w jest kontekstu, ale to jest ciekawe, że właśnie w pewnych kontekstach ta kreatywność dzieci w jakiś właśnie sposób naturalny, oczywisty wiąże się z zabawą, tymi odpadkami, czy jakimiś właśnie rzeczami już użytymi już może przez, przez dorosłych, a w jakichś innych kontekstach to jest właśnie coś, co będzie odrzucane jako obniżające, a innym jeszcze jako coś, coś wyjątkowo kreatywnego, wyjątkowo coś, coś bardzo, bardzo nowego, ciekawego dla tych dzieci, czy, czy można je zachwycić i właśnie jakoś pobudzić do, do, do działania innego niż palenie się plastikowymi zabawkami w od niej swojego pytania mi się przypomniała taka sytuacja anegdotka czy też historia, jeśli chodzi o wysypisko śmieci, wraków samolotu w Arizonie w Stanach, ogromne, ogromne wysypisko i składuje się części z nieużywanym samolotu. Ja mam podobną jeszcze prośbę o jakieś pytanie z publiczności, jeśli występuje, to pod jednym z mikrofonem. I jeśli nie, to ja mam jeszcze jedno pytanie do naszych panelistów. I mam też pytanie, czy włączyć światło jakoś mocniej. Ja spróbuję nic, nie chcę tylko jakoś zepsuć. Ja mam tutaj. Ja też mam tutaj. No to jest jasne. Okej. Okay, moje pytanie będzie dotyczyło teraz. Związków naszych humanistycznych nauk z naukami przyrodniczymi. W jaki sposób możemy zaimplementować też dorobek nauk sensu science w nasz humanistyczny opis i. I też z perspektywy śmieci oczywiście. Ja jest tak mogę podróż na mikrofon, bo... Z, hace... z, z definicji ma trochę elementów geografii, czyli ma like, trochę elementów na z definicji w kierunku studiów. No i się może trochę z geografii nieskórnego, a jak geografia, no to też oczywiście są i i Czarnobyl, i jest i Wyspa Odrodzenia, i Morze Barence i tak dalej. To, że gdzieś tam my, my mamy przynajmniej w dydaktycznym wymiarze, korzystamy z nauk, z nauk, nauk o Ziemi. No, tak, no. Natomiast no. tematem, który w ogóle nas interesuje też, zaraz z tego związków naszego instytutu, z taką szkołą badawczą w Rosji, która w związku już zamieszłych, ale, ale był bardzo ważne temu, ale to były takie próby też łączenia właśnie yy, badań społecznych z badaniami klimatu, badaniami badaniami cyklów klimatycznych, badaniami w przyrody, środowiska dla społeczeństwa, więc, więc w sumie w takim szerokim, to gdzieś, gdzieś tam nie jesteśmy obojętni ogólnie na te wpływy na ulicze To znaczy, jak ja, mówię pierwsze skojarzenie, on oczywiście nie dotyczy dokładnie tego tematu, o tym, teraz rozmawiamy, ale takie połączenie nauk humanistycznych z naukami ścisłymi, to ostatnio wydana przez Pana Profesora Mańską Ośmieckiego, która próbuje z tym tematem, w jaki sposób się zmierzyć. Je, nie jest to temat łatwy, dlatego że jednak w dużej mierze dalej myślimy w sobie, a, a jednak przedstawiciele na nauk ścisłych myślą sobie, ale coraz bardziej e, wydaje mi się, że te nauki nasze, humanistyczne i też nauki ścisłe muszą gdzieś tam podjąć takie wspólne działania, zwłaszcza, że e, tak jak wiemy, aspekty ekologiczne w tej chwili z, ze święciami no, no jest to ogromny problem na skalę e, światową. I, i, i wydaje mi się, że ta archeologia, która dopiero zaczyna wchodzić de facto w te aspekty właśnie ecologiczne, ten Janik Hamilakis, w swoim projekcie e, właśnie zastanawia się nad tym, czy, e, czy właśnie te migracje, które także zostawiają bardzo dużo sposobie, czy w jakiś sposób e, w tych obozach uchodźców nie po prostu uchodźcą nie rozdawać rzeczy, które będą się szybciej rozkładać, ponieważ nie możemy kontrolować tego, gdzie, gdzie te rzeczy będą porzucane, a potem okazuje się, że nagle w miejscach jakiś tam pojawiają się ogromne po prostu składowiska śmieci zupełnie niekontrolowane. W związku z tym on też tak sugerował, żeby właśnie to miało taki wpływ na politykę społeczną, i żeby właśnie opracować jakieś takie no, materiał, materiały są opracowane, ale to, co można właśnie zmienić, żeby ten plastik nie był tym co zawsze dominuje. I, i to byłby taki, wydaje mi się, aspekt, w którym te, te nauki zaczynają się ze sobą, ze sobą współpracować, ale, ale jest to dopiero początek I, i, i my jako jak jeszcze no, chyba będziemy myśleć o tych święciach w perspektywie kulturowej, a ta ekologiczna, mimo, że oczywiście jest ona znacząca i gdzieś tam z tyłu głowy dalej jest, to, to jest to coś, co trudno nam jeszcze chyba do tego. A warto? Można, oczywiście. <grych> Pani Kornelia bardzo mocno do współczesności tak. <grych> nawiązała, a ja myślę, że tak jak tutaj Pan Grzegorz stwierdził, że wszystko do nas to jest z nauką interdyscyplinarną. Myślę, że archeologia od zawsze była na nauką interdyscyplinarną, inną nie mogła, nie mogła właściwie być. Może, może dlatego też pewne problemy wynikają jakby z samej granic archeologii, Oczywiście, że archeologia nie badała tych y, y, śmieci pod kątem ekologii, czyli współczesnych pytań, bo to wszystko zależało od tego, no jakie było, jaka była też potrzeba czasu. To, to i, i również takie powstawały pytania myślę badawcze, y, badawcze w alkologii. Natomiast jej związek z naukami przyrodniczymi no zawsze był i zawsze był bardzo, bardzo mocny. Jeśli, y, jeśli iść drogą taką, że te wszystkie pozostałości pokonsumpcyjne, że to no, człowiek wyrzucił, tak? I to były te śmieci, no to właściwie od jakiego zwierzęcia pochodziły kości, no to akurat nie jest w stanie tego, tego określić, to musiał zrobić przyrodnik. W tej chwili te badania, właśnie ta współpraca z naukami przyrodniczymi, choćby właśnie, no, faktycznie dotyczące no, no śmieci pozwierzęcych idzie w takim kierunku, no żeby dokładniej określać, z jakiej części ciała tego zwierzęcia, to pochodzi, już nie tylko od jakiego, od jakiego zwierzęcia, czym się zadowalaliśmy do, do pewnego momentu, czyli z jakiej części, czy to są części użytkowe, czy tak zwane nieużytkowe i, i dlaczego tak takie proporcje wśród tych kości, jakie są ślady na tych kościach, czy to właśnie po cięciu, czy może po pogryzieniu, czyli czy to są rzeczywiście szczątki pokonsumpcyjne ludzkie, czy może właśnie, nie wiem, psy to rozczerpały i, i zjadły, no to są tego typu jakby nowy rodzaj pytań, które alkologia stawia, no i też nauki mm. przyrodnicze, no, jakoś muszą tak na te pytania razem z, nami, razem z nami odpowiadać. Do pewnego momentu było tak, że alkolog jakby pisał swoją część, a te wszystkie analizy przyrodnicze, dodawał no, jako aneksy a w tej chwili właśnie powstają takie prace, gdzie jest udział archeologa i tych przyrodników właśnie na równi, czyli każdy odpowiada na te same pytania ze swojej perspektywy, czyli wydaje mi się, że to archeologia poczyniła tutaj taki poważny krok poważny do przodu. No i no mówię, jeśli to po rzeczy, no tak myślę, można traktować właśnie jako śmieci, no to również i w tych i w tych badaniach dotyczących jakby tych kontekstów prawdziwych, niekoniecznie odpowiadając tak na, na potrzeby tejże współczesności, ale ja bym się trochę przy, przychylała do tego amerykańskiego projektu, że musimy i dobrze poznać współczesność, żeby coś rozsądnego powiedzieć o przeszłości, a wtedy ta przeszłość też nam pomoże lepiej jakby tak odpowiadać na pytania współczesności. Z znaczy, wydaje mi się, że te związki między antropologią a naukami jakby w, w dwóch kierunkach e, można wyróżnić. E, po pierwsze, zwrotku rzeczą, który następuje w antropologii, zwrotku zwrot, zwrot materialności. No, Każe antropologom jednak tą materialnością się interesować nie tylko w sposób e, e, właśnie symboliczny, czy w sposób taki, e, gdzie zainteresowanie skupia się na tym, czy jakie znaczenie tej rzeczy nadają ludzie, ale też każdy poznać ten, tą materialność przedmiotu. No i w tym momencie nauki, przyrodnicze nauki, które mówią coś w sposób inny niż, niż potoczny o tych przedmiotach są, są cenne. Warto właśnie poznawać tą materialność nie tylko, nie tylko ustami, czy, czy tymi praktykami osób, które, które badamy. To na przykład, nie wiem, związane chociażby z moimi badaniami wokół CO2, więc jakby, jakby ten mnie interesuje nie tylko dyskurs jakiś potoczny, tylko dyskurs polityczny wokół tego, a także dyskurs naukowy. Z drugiej strony wydaje mi się, że antropolog jak najbardziej jest przydatny, Właśnie z tym swoim narzędziem badawczym, z etnografią, dla wszelkich polityk, wszelkich starań, które mają na celu właśnie zmianę praktyk wokół gospodarowania zasobami, gospodarowania przedmiotami, śmieciami, konsumpcji itd. Ponieważ właśnie poznanie tych praktyk od tej strony codziennej może pozwolić na również później, Zmiany tych praktyk. Także to jest ten rafin, jest zdecydowanie też w tych kontekstach proekologicznych, polityk ekologicznych się może przydać. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakiś głos publiczny się pojawił? Ja, proszę. Ja mam pytanie w temacie generowania odpadów przy rozwoju technologicznym. I na przykład w hmm. przy wydobyciu surowców takich jak gaz, odpadów, które występują przy wydobyciu gazu jednolitego, ale również przy zmianie społecznej, która nastąpiła w teraz, w czasy czasie, strzał na bitcoin, który generuje masę śmieci, które są odpadami elektronicznymi, tak lekko te karty graficzne. Czy hmm, jeszcze, to by o ujęcie tego bardziej z perspektywy antropologii zaangażowanej, czy można. W jakikolwiek sposób na, na to wpłynąć. To znaczy, no tak mi się wydaje, że właśnie w tym, w tym obszarze hmm, zainteresowań czy, czy tego zatroskania ekologią. Hmm, Antropologia, jak najbardziej, ta antropologia zaangażowana może pomóc zmieniać te praktyki. Ym, i, ym, no i też w wielu takich, mi się tutaj, lokalnych kontekstach to się dzieje. Gdzieś tam próby właśnie organizowania alternatywnych sposobów gospodarowania, y, jakieś alternatywne rolnictwo, y, małe, na małej skali zorganizowane społeczności, które y, Często też w kontekstach miejskich próbują prowadzić właśnie jakiś ekologiczny, zero odpadowy tryb życia. Także tam gdzieś mi się wydaje, że ta topologia zaangażowana już się pojawia, natomiast ten pierwszy człon, to znaczy jak... Jak wydobycie mhm. surowców generuje, znaczy jak wpływa ja też również na, na relację, że potrzebujemy surowców i jesteśmy chętni do ich wydobywania, ale już odpady po wydobyciu surowców, tak jak właśnie przy, w przypadku to gazów wpływają na rzeczywistość. Mhm. Znaczy to, tutaj to oczywiście, to też wymagałoby pewnie takich badań interdyscyplinarnych i wydaje mi się, że właśnie, że no faktycznie tutaj Antropolog mógłby z przedstawicielem nauk przyrodniczych stworzyć razem taki projekt i się nad tym zastanawiać. No, antropologia na pewno byłaby pomocna przy zrozumieniu tego też, w jaki sposób te, od tego typu odpady są postrzegane, co jest widoczne, co jest niewidoczne. No i na przykład, no mi się wydaje, że ten fenomen gazu z on pokazuje, jak bardzo udało się też różnym grupom społecznym sprawić, że ta technologia, tak zwany fracking, tak, stała się przedmiotem tak szeroko zakrojonej debaty publicznej i przedmiotem no, dużego zaniepokojenia wielu, wielu grup ekologicznych, podczas gdy innego typu praktyki gdzieś tam pozostają w cieniu. Widzimy też, że na przykład w różnych w kontekstach różnych polityk różne technologie mogą nabierać różnego znaczenia. Na przykład, elektrownie jądrowe, w kontekście polityki klimatycznej, stają się technologią czystą. Oczywiście tylko i wyłącznie z perspektywy wytwarzania dwutlenku węgla, w momencie kiedy cały czas mamy problem gospodarki odpadami radioaktywnymi. Także, jakby. Dla, wydaje mi się, że dla antropologa, dla antropologa, co jest ciekawe, to to, w jaki sposób gdzie mówi, ramuje się i tak? co sprawia na to, że ta rama odpadu, rama czegoś niebezpiecznego, rama czegoś, co, czym powinniśmy się rzeczywiście zająć, co, jest, co nam przeszkadza, jest, jest takie widoczne, ale niepożądane w danym, w danym jakimś układzie społecznym, jak to się dzieje, że ta rama jest nakładana, nie? To jest jakby, to mi się wydaje, że to jest taki, takie podstawowe pytanie, a później oczywiście od tego pytania możemy wychodzić do jakichś bardziej szczegółowych. Nie wiem, czy to odpowiada na trochę może. Jeszcze a, a propos, jedna inspiracja. Muszę że na książka Armii Horshield, Obcy w własnym kraju, tam, opcja to jest książka o właśnie socjolożki, z Berkli, która udała się do samymizjana żeby badać zwycięstwa na Trumpa. Nie? i tam jest wątek jakby śmieci przemysł naftowy, z jednej strony odpady tego przemysłu naftowego, społeczeństwo bardzo tradycyjne, które poprzedzają do polowania, mówię i ci ludzie z innymi strony są takie takiej schizofrenii, bo z tym co nami kochają, ponieważ przemysłu naftowy uważają, że on tworzy miejsca pracy, żeby to to wcale tworzy, jest tam cały problem właśnie odpadów, jakiś pozytywnych kawał, gdzie są odpady po ze naftowym po właśnie wydobyciu węgla łupkowego i cały problem reakcji społeczeństwa na to. Jak oni to aprobują, chociaż taka naprawdę niszczy to ich środowisko, ale jak oni to właśnie aprobują, bo uważają że no... no, troszkę jest bardzo ciekawa, no, to, to naprawdę w kontekście że pan pan, pan pytał bardzo głośno ostatnio, bo wiele wielu z to w polskich mediach, więc, więc myślę, że jest bardzo nie skrótko mi się wydaje, że przypadek polskiego węgla i górnictwa jest też bardzo ciekawy w tym kontekście, bo jakby cały czas w dyskursie publicznym, politycznym mamy deklarację, że węgiel jest naszym skarbem, naszym dobrem narodowym, naszym czarnym złotem, co brzmi trochę smutno, w sumie. ale a z drugiej strony właśnie w kontekście lokalnym to wydobycie węgla czy metodą właśnie odkrywkową, czy też głębinowo powoduje spustorzenie i gdzieś w tym lokalnym kontekście już ten, to czarne złoto nie jest właśnie tym, tym czymś pożądanym. No i, i tutaj też się rodzą różne konflikty, które również antropologia z chęcią bara konflikty wokół wydobycia zasobów i skutków, które się z tym wiążą. Dziękuję, że jeszcze jakieś pytanie się pojawiło na sali. Zapraszam do dyskusji. Jeśli nie powiem żadnego, bym chciał serdecznie podziękować Państwu za udział w dyskusji oraz naszym panelistom za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoją wiedzą. Proszę. Chciałem podziękować pani profesor Danucie Mięcie Tworzowskiej za udział, pani doktor Konreni Kajcie, panu, doktor, panu doktorowi Abijatelonemu Grzykowi skrób oraz pani doktor Aleksandrzej za udział. Jeszcze proszę o konc prawa. Ze swoje prezentują chciałam Państwa serdecznie zaprosić do udziału w konferencji naukowej pod tym samym tytułem Garbić Sejdź z i Ekologiczna w jaka będzie miała miejsce pod koniec kwietnia, 25 i 20, od 25 do 27 kwietnia bieżącego roku, a na stronach facebookowych naszych kół naukowych nie będziemy opublikować zaproszenie do udziału w organizacji. W jakimś komitecie organizacyjnym będziemy wspólnymi siłami próbować zrobić jak najlepsze wydarzenia. Ja dziękuję jeszcze raz za udział i do zobaczenia na ich